Troszkę będzie inny dzisiaj porządek nabożeństwa. W naszej społeczności póki co tak to wygląda, że mamy mniej więcej zaplanowane, co ma być. I ktoś może powiedzieć, że lepiej by było, żeby oddać kierownictwo nabożeństwa duchowi świętemu. Nie wiem wtedy, co tak mówiąca osoba ma na myśli. Myślę sobie, że tak analizując to, to nasze zborowe funkcjonowanie kościelne i że czasami tak się dzieje, że jesteśmy gotowi na jakieś zmiany w planach. No ale tak jak mówię, mamy coś zaplanowane i chcemy to realizować i modlimy się, żeby Pan Bóg nas w tym prowadził i też bądźmy przygotowani, otwarci na to, że jeśli Pan Bóg będzie chciał coś uczynić, no to nie obawiajmy się, że nasz porządek zostanie jakoś tam wzburzony. Na czym polega ta zmiana? Tradycyjnie najczęściej jest tak, że mamy krótką usługę na początek. Słowem, później jest śpiew i modlitwa. A teraz będzie tak, że po tym moim krótkim wstępie będziemy śpiewać pieśni, będziemy się modlić, a później mamy dość szerokie plany, bo aż czterech braci będzie dzieliło się. W tym jeden gość podzieli się świadectwem brat Grzegorz. O, jest też kolejny mówca. Powiem tak, śpiewając pieśni możemy to robić na różne sposoby. Ja bym zachęcał do tego, żebyśmy zbadawszy swoje serca doszedłszy do, do takiego miejsca, w którym pamiętamy, jak wielkiego Boga i wspaniałego mamy, śpiewali pieśni z serca ku Bożej chwale. Dobrze to ująłem? Zgadzamy się? Tak to też czujemy. Żeby to nie było tak, że jest czas śpiewania pieśni, to odśpiewamy pieśń, ale żeby te pieśni, jeśli wychodzą z naszych ust, to niech to rezonuje z tym, co jest w naszych sercach. Nie chcę zaczynać całego tematu, którym w ogóle będę chciał się jakoś tam króciutko swego czasu podzielić. Tylko napomknę. Czasami są pieśni takie bardzo w słowach emocjonalne i wyrażające Wielkie uczucia, wielką miłość do Boga. I tak myślę sobie, że czasami śpiewamy jakąś pieśń, na przykład: Panie, kocham Cię. I pytanie: jak to jest z nami? Czy rzeczywiście śpiewając te słowa wyrażamy to, co jest w naszych sercach? Jeśli tak, to dzięki Bogu. Jeśli nie, to myślę, że to jest wtedy dobry czas, żeby zastanawiać się, czemu nie ma we mnie miłości. Ale to mówię, tylko napomknąłem, nie ruszając za bardzo tematu do przodu. Także zgodnie z planem, powstańmy proszę, będziemy śpiewać pieśni. I jeśli jest w naszych sercach wdzięczność, to wyrażajmy ją. Niech to będzie miłe Bogu. Niech to będzie też budujące dla brata, siostry obok. She's a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 Czytaliśmy, słyszeliśmy te słowa i kiedyś, słysząc pierwszy, drugi, trzeci raz, nasze serca poruszone, dotknięte, czy dzisiaj też nasze serca pałają wdzięcznością, radością, wysłyszymy te słowa. Ojcze, modlę się, żebyśmy mieli w sobie Cały czas ten, ten poruszone, zmiękczone serca, które yy, przeżywają, z których wypływa działanie miłe Tobie. Proszę, zmieniaj nas i, i prowadź nas. My... Amen. Amen. Panie, ja też Niech leguje się niego, niech ziemia na syleń rozdźniewa. Niech kołysze się w tętlu morze i wszystko, czym ono jest wypełnione. Niech cieszą się pola i wszystko, co na nim rośnie. Niech też szczęście mu wszystkie drzewa wleć. Na wieku Pana, bo On się zbliża. Oto On idzie sądzić ziemię. On przeprowadził sprawiedliwe sąd nad mieszkańcami ludu, Nad wszystkimi ludami według swojej prawdy. Jak Pani jest mógł, ty przyjdziesz w samym środku, nie sprawiedliwie, nie do samych żywych i marwych. oto wszelki język, to że ty jesteś panem, jesteś kurem, którego ludzie nie przyjęli, odrzucili, ukrzywdzili, ale gdy ty, pani nie ty miałeś, to to był twój zamiar, to był twój cel, przyjścia na ziemię. Nie oni czyli swoją wolę, lecz Twoją wolę uczynili Panie. Wtedy dla swojego wielkiego mniejszenia, że Pani stąpiłeś tutaj stałeś się człowiekiem, odkupiłeś nas swoją tego na Ty Pani sta, stanęłaś też na naszej drodze, kiedyś kiedyśmy czytałem te słowa, że świat został utrzymony przez ciebie, ale świat ciebie. Przydał. Zaprawdę wiele przed wieloma ludźmi jest to chyba, wielu ludzi nie wierzyć, że Ty Panie Jezu uczyniłeś ten świat, że Ty go stworzyłeś, że Ty nas uczyniłeś Panie, że dzięki Tobie Panie przyjemnie i istnieje. Panie zgłosimy Cię, abyś pomagał tym wszystkim, którzy szukając słowo Boże i aby, abyś Ty Panie stanął przed ich oczami, abyś oświetlił ich oświetli sercu, umysł wyjście z jej ciemności, abyście Panie Świętym są światłością i które są w ciemności, a do tego nie pokój Panie Jezu. Ja bym że Ty jesteś Panem, Jedynym Władcą. Amen. Amen. Amen. Amen. w naszym życiu, nie tylko tutaj na społeczności, ale wszędzie, gdzie jesteśmy Boże, aby przejawiała się Twoja dobroć, Twoja moc, Twoje miłosierdzie nad nami, Panie, abyśmy też uczyli się być miłosiernymi dla innych, tak jak Ty się miłosiernym dla nas, Boże. Prosimy Cię, o to, Ojcze. chwała Ci, jak raz jeszcze z naszych serc. Amen. Amen. was bracia i siostry, wszystkich obecnych, wszystkich gości. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa chciałbym się podzielić, postaram się krótko, pewną, pewną myślą, pewną rzeczą, która uważam jest na tyle istotna w funkcjonowaniu Kościoła Jezusa Chrystusa, że nie można jej pominąć i Dobrze jest od czasu do czasu pewne rzeczy sobie też przypomnieć. Chodzi mi o kwestię, chodzi mi o kwestię jedności w Kościele. Jedność w Kościele. Kiedybym Was spytał, czy jedność jest rzeczą dobrą, ważną, pewnie każdy z nas. Tak sobie myślę, że pewnie każdy z nas by powiedział oczywiście, że tak. Jedność jest fundamentem funkcjonowania Kościoła. jest. Nawet można stwierdzić, że taką autostradą do nieba, jakby to określić już tak bardziej po ludzku. I rzeczywiście w Biblii dużo czytamy na temat jedności, jest dużo dobrych przykazów, jest wręcz dużo nakazów, żeby trwać w jedności. Sami dobrze wiemy, że Bóg w swoim królestwie toleruje tylko jedność. Sami dobrze wiemy, że Ojciec i Syn i Duch Święty od zawsze byli jedno, byli jedno, nadal są jedno i zawsze przez całą wieczność będą jedno. Tam nie ma możliwości jakiegoś zachwiania. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że Bóg Ojciec siedzi po prawej stronie, Syn siedzi po lewej stronie i zaczynają debatować, co by zrobić w danej sprawie. Byłoby to rzeczą jakąś nienaturalną, bo ja jak czytam Słowie Bożym, to, to czytam, że oni zawsze, powtarzam, oni zawsze byli jedno. Zawsze byli jedno, o czym mówił Pan Jezus w swojej modlitwie, tuż przed pójściem na krzyż. I takie też polecenia przekazał swojemu Kościołowi. Kochani, jedność jest podstawą. Bez jedności jest tylko jeden wielki problem. Apostołowie, którzy zostali wyznaczeni przez Pana do posługiwania dla Kościoła, podkreślali to wiele razy. Kiedy czytamy dzieje apostolskie albo listy apostolskie, za każdym razem, w każdym tekście omawianym przeze mnie była kwestia jednomyślności. A tak szczególnie, z tego co ja pamiętam, położony był nacisk w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian oraz w liście do Efezjan. Tam można się bardzo dużo nauczyć. List do Efezjan jest bardzo krótki, on jest naprawdę nie jest długi, jest na pewno dużo krótszy niż list do Rzymian, czy też list, który pisał apostoł do Koryntian. Jest on także stosunkowo, także on jest stosunkowo krótki, ale jest tam zawarte wiele, wiele, bardzo wiele ciekawych rzeczy. Jedną z rzeczy przewodnich jest właśnie kwestia jednomyślności, jedności. Nie możemy tego zapomnieć. Na czym polega ta jedność? Jedność przede wszystkim polega na Słowie Bożym, żebyśmy od razu się dobrze zrozumieli. To nie chodzi jako jedność, jako całość, jako takie ogólne, ogólnie pojęte chrześcijaństwo na obliczu ziemi, tylko mówimy tutaj o jedności w ramach Słowa Bożego. Rozumiemy? Mówimy tutaj o jedności w ramach Słowa Bożego. Dlatego, bo Słowo i tylko Słowo jest fundamentem opartym na prorokach i na apostołach. Każde inne Słowo jest zwodnicze. Słowo oparte na prorokach i apostoław jest tym prawdziwym fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Kochani, i tylko na tym możemy bazować, i tylko na tym możemy budować. To nie może być fundament z cegieł, bo cegły mają to do siebie, że lubią czasami wypadać z muru, szczególnie jak już dłużej tam leżą. I można naprawdę narobić wiele biedy, kiedy będziemy budować na fundamencie zbudowanym z cegły. Fundament zbudowany na Jezusie Chrystusie jest jednolity, jest nienaruszalny. Zawsze był nienaruszalny, tak jak i dziś jest nienaruszalny i do końca będzie nienaruszalny. Musimy się tego trzymać. Jakby tak sięgnąć pamięcią do czasów bardzo, bardzo odległych, do czasów, kiedy Bóg stworzył aniołów, wszystko funkcjonowało dobrze. Wszystko funkcjonowało na woli Bożej. Nikt nie miał żadnych, nawet mu na myśl nie przyszło, żeby coś pozmieniać. Był tylko jeden król, czyli Bóg, i byli aniołowie, którzy byli mu posłuszni, poddani. Każdy swoją rolę, każdy swoją działkę, jak to się mówi, obrabiał. Do czego był powołany. I tak było dobrze do pewnego czasu, aż przyszedł kto? On. On się pojawił. Wiemy, o kogo chodzi. Chodzi o Lucyfera. Ten był najmądrzejszy, najpiękniejszy, tak sobie wyobrażam, że najbardziej wymowny, najbardziej elokwentny. I musiał mieć widocznie dar przekonywania i charyzmę, bo przekonał innych. Aż w głowie się nie mieści, że w Królestwie Bożym takie coś zaistniało. Ale czytamy, że zaistniało, że również inni aniołowie poszli za uzurpatorem i Bóg po prostu nie mógł dalej tego tolerować. Nie mógł dalej tego tolerować. Musiał to odciąć, musiał ich wyrzucić ze swojego królestwa. To jest konieczność czasami. Musimy wiedzieć, że to jest konieczność. Ja pamiętam mój szwagier, tak troszeczkę taką historię opowiem, krótko. Mój szwagier miał problem z nogą. Za dużo palił papierosów i... Zaczęła mu noga gnić. Lekarz stwierdził, że to ze względu na papierosy. No i powiedział mu, albo noga, albo papierosy. No i palił 50 lat i okazało się, że nagle można było? Można było odrzucić papierosy. Wybrał nogę i bardzo dobrze zrobił. Tyle tylko, że ta choroba już zaszła tak daleko, że niestety z czasem nie udało się jej uratować. Ona zaczęła gnić. Ona zaczęła gnić. Próbowano go leczyć jakimiś lekarstwami, potem w jakąś komorę specjalną mu tą nogę wkładano, żeby to wszystko uleczyć, ale nie dało rady. Gangrena cały czas, cały czas postępowała, aż w końcu padła ostateczna decyzja: trzeba to po prostu uciąć. Można leczyć do pewnego czasu, ale jak nie ma żadnego sukcesu, to po prostu trzeba to uciąć. Dlaczego? po to, żeby reszta organizmu się nie zakaziła. Kochani, musimy budować na Słowie Bożym. I kiedy aniołowie ci upadli, tak ich nazwijmy, zostali wyrzuceni z królestwa, Bóg stworzył niebo, ziemię. Nie wiem, jak to tam czasowo było, chyba Biblia tak nawet dokładnie nie określa, co było pierwsze. W kamciazie ja się nie doczytałem, ale chciałbym co innego powiedzieć, że... Bóg stworzył człowieka na ziemi i dał mu wyraźne zalecenia, jak ma funkcjonować w Jego Królestwie. One były klarowne i miały być niezmienne. Ale znów przyszedł kto? On. Znów On przyszedł. Zwiód Adama i Ewę, zwiódł całą ludzkość, no bo tak naprawdę to wtedy była cała ludzkość. Było ich tylko dwoje, nie dwóch, tylko dwoje, dwoje i to była cała ludzkość. I powiedzieć trzeba sobie od razu, że tak jest też do dzisiaj. Cała ludzkość tak naprawdę jest zwiedziona. Jedynie została zwiedziona i jest zwiedziona. Oprócz tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi i odwrócili się od swojego starego życia w, pokurze, w pokucie i w pokorze przyjęli Jego łaskę zbawienia. Ale tak czy owak nastąpił następny rozłam, widzimy. Wtedy aniołowie zostali wyrzuceni, a teraz ludzkość została wyrzucona z Edenu. I niestety to szło dalej aż do dzisiaj. Potem znamy historię Kaina i Abla. Kolejny podział. Kain zabił Abla. Kolejny podział, tym razem w rodzinie już. Żeby nie przeciągać, był naród izraelski. To też jest bardzo takie istotne i może nam dać duże zrozumienie w tej kwestii. Naród izraelski... Można powiedzieć, że w bólach się formował. Najpierw byli sędziowie, którzy ratowali Izraela z rąk najeźdźców. Potem był król Saul i potem przyszedł król Dawid, który zjednoczył Izraela. Tak? Król Dawid prowadził wojny i zjednoczył Izraela w jedną całość. I potem był Salomon, który utwierdził to wszystko. Utwierdził królestwo Izraela, naród wybrany i żyło im się bardzo dobrze. I komu to przeszkadzało? Znów przyszedł kto? On. Zrobił podział. Kiedy Salomon zmarł, nastał inny król, jego syn, który był młody i chciał zrobić swoje porządki. I jak zaczął robić, to efekt był taki, mówiąc w skrócie, że Izrael podzielił się na dwie części, kolejny podział. Efektem tego było to, że z czasem, i to nie takim odległym, że przeciwnicy najechali Izraela najpierw, potem najechali Judę i naród izraelski miał wtedy wiele, wiele problemów, wiele problemów. Także widzimy kolejny przypadek, kiedy podział, podział sprawia, że zaczynają się problemy. Kochani, nawołuję raz jeszcze. Kościół Boży musi trwać w jedności, w Jezusie Chrystusie, na fundamencie zbudowanym przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innego fundamentu. Po prostu nie ma. Nie ma dwóch fundamentów, tylko jest jeden na prorokach i na apostołach, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. I jakby tak dalej iść, już będę skracał, to bo tam jest jeszcze wiele innych sytuacji opisanych w Słowie Bożym, ale przechodząc już bardziej do naszych czasów, kiedy apostołowie zostali wysłani przez Ducha Świętego, szczególnie mamy tu opis apostoła Pawła, jego misji, kiedy on szedł do wiosek, do miasteczek czy też do miast, Zwiastować Chrystusa, kiedy powstawały te społeczności, powstawały zbory. On je nauczał, utwierdzał, yy, ustanawiał starszych zborów, którzy mieli sprawować swoją pieczę nad danymi zborami. Ci drudzy zawsze byli tuż o krok za nim, pół kroku nawet. Zawsze, jak to się mówi, deptali Mu po piętach i zawsze robili tylko problemy. Pamiętajmy, że to, co nie jest na fundamencie Chrystusa zrobione, to jest tylko problem. To jest tylko problem. I nie można takich rzeczy tolerować, bo potem to się rozlewa. Przechodząc jeszcze do dzisiejszych może czasów, powiem, sytuacja jest, ja bym powiedział, dramatyczna. Naprawdę. W moim odczuciu sytuacja jest bardzo zła. Bardzo zła. Kościół jest poszatkowany. Kościół jest poszatkowany. A najbardziej jest to zauważalne od około 4-5 lat. Pamiętacie, COVID, on już minął ale ponoć ma wrócić. Nie wiem, miejmy nadzieję, że nie. Ale zaczęło się właściwie tak szczególnie od tego czasu. Jedne zbory przyjęły, że trzeba nosić maseczki, drugie, że nie trzeba nosić maseczki. Jedni twierdzili, że należy się szczepić, słuchać władzy, drudzy, należy, drudzy z kolei, że nie należy aż tak daleko iść słuchając władzy i nie powinniśmy się szczepić, bo to niesie tylko problemy. I się zaczęło szatkowanie, szatkowanie, szatkowanie. To jest typowa diabelska robota. Myślicie, że diabłu zależało na tych w maseczkach albo na tych bez maseczek. Wszystko bierze. Najważniejsze, żeby się pokłócili. Wrzutka, kamik. I potem odchodzi na boki, Jakby co, to nie, nie, nie ja. Ale żniwo ma wielkie. Wrzucić i czekać na efekty. Jakby coś, to nie ja. Ten podział, jakiego jesteśmy świadkami, niestety wcale się nie zmniejsza i... Muszę wam powiedzieć, że musimy być bardzo ostrożni. Nie możemy się gorszyć. Tak jak stoję tutaj, tak mówię, że nie możemy się gorszyć. One przyjdą te zgorszenia. To nie jest tak, że one może na co miną, albo się zmniejszą, albo może nie będzie aż tak źle. Będą coraz większe zgorszenia. Przyjdą na pewno. Jezus to powiedział, A apostołowie to mówili. I dzisiaj ci, którzy trzymają się blisko Boga, też to twierdzą. Będą zgorszenia, ale twoim obowiązkiem jest nie gorszyć się. To jest twój obowiązek, żeby się tym nie gorszyć. Bo jak się zgorszysz, to pójdziesz z falą. No właśnie, z falą pójdziesz. Niedawno w środę mówiłem o sztuczkach diabelskich, jakie on czyni, w jaki sposób zwalcza Kościół. Troszeczkę tylko rozszerzył, już tak w zasadzie na koniec. Jak on zwalcza Kościół? Są dwie możliwości, dwie podstawowe możliwości. Jedna to jest zamknąć Słowo Boże, a druga to tyle tego dać, że ci, którzy się obracają w tym nurcie, już nie wiedzą, która woda jest czysta, a która nie. To są dwie możliwości. I diabeł rzeczywiście na samym początku zakazywał. I dzisiaj w niektórych krajach nadal zakazuje. I tam, gdzie nie ma Słowa Bożego, naród cierpi. To jest tak jak na pustyni. Jak nie ma wody, to sami doskonale wiemy, że jest to duży problem dla mieszkańców. Nie ma wody, a woda jest życiem. Ale z kolei druga strona jest, taka, że można zalać. No, dzisiaj nawet na temat jest troszeczkę, bo mamy powódź w Polsce. Nie wiem, na jakim to etapie jest to, ale jest, jest zalew. I jest duży problem wtedy, bo nie wiadomo, która woda jest czysta. Ja wiecie co, kiedyś widziałem taką fotografię, zdjęcie. Nie wiem, czy, czy w telewizji, czy gdzieś w gazecie, czy w internecie, ale to już było dawno, dawno, ponad 20 lat temu. Była powódź pełno wody, pełno wody, wyżej niż ten sufit i rozlane na całe okolice. I wyobraźcie sobie, to była woda niemorska, to była woda słodka, czyli teoretycznie ona nadawała się do picia, ale tak naprawdę ona nie nadawała się do picia. Ona była skażona różnego rodzaju chemikaliami czy to z pól, czy z jakichś magazynów, czy z zakładów produkcyjnych. To była po prostu obrzydliwa tak naprawdę mazia, chociaż mogła tak z pozoru wyglądać taką, no, no, kto wie. I było właśnie to zdjęcie takie ciekawe, wiecie, że płynie łódka w tym morzu tej, tej, tej powodzi i na tej łódce siedzą jakieś osoby i mają baniaki z wodą. Żywność i baniaki z wodą. Ktoś by sobie pomyślał, no ci wożą wodę <grych> przy powodzie. To tak jakby, wiecie co, z drzewem jechać do lasu. No, Tak już mówiąc kolokwialnie. To miało, nie miałoby sensu, ale jednak w tym wypadku to miało sens. Dlatego, bo ta chmara tej wody pchana przez powódź, ona po prostu była skażona. I biada nam, biada nam, jeśli zaczniemy smakować tą wodę, która jest za burtą. biada nam. Biada, Albo choroba, albo swędzenie skóry, albo szpital, albo nawet śmierć. Musimy być na to bardzo wrażliwi, musimy być ostrożni, kochani, musimy budować na Jezusie Chrystusie, modlić się za starszych zborów. Tyle razy powtarzam, mam nadzieję, że to robimy, ale ja jeszcze raz przypominam, przecież Bóg przez nich prowadzi zbór. Musimy inwestować w siebie, modląc się za starszych zboru, bo na ile wymodlimy, na tyle oni przekażą Boże poselstwo i komu przekażą? Nam. Nam je przekażą. Chyba nie jesteśmy na tyle głupi, żeby z tego rezygnować. Namawiam do tego jeszcze raz, już na zakończenie, proszę Was nie, nie, nie gorszcie się, bo przyjdą zgorszenia na 100%. Nie na 99 albo 98, jak ja, ja to lubię mówić, ale na 100% zgorszenia przyjdą i będą, a Ty masz się po prostu temu od tego odizolować. Masz się odizolować, inaczej zginiesz. A Bóg nie chce, żebyś zginął, żeby ktokolwiek zginął. Amen. Moi drodzy i tak jako ten prowadzący myślałem jak to zrobić czy poprosić od razu brata kolejnego do usługi ale pomyślałem że po tym co usłyszeliśmy dobrze jest żebyśmy mogli yy, jakby przyjść przed Boże Oblicze chociaż na tą chwilę teraz żeby to gdzieś yy, było przetrawiane przez nas w tym rozmyślaniu, w naszych umysłach, w sercach. Także poproszę, żebyśmy wstali do modlitwy. Zapraszam i w krótkich modlitwach wyraźmy to, co jakby dociera do nas, jeśli są, rodzą się jakieś prośby, to, to też myślę, że możemy wyrazić je teraz przed naszym Bogiem. E, właśnie w tym temacie. Módlmy się. Dziękuję Ci Panie, że możemy Panie zrastać, że Ty nas Pan zrób. Amen. Proszę. W kwestii, którą sławek tutaj dotknął, zachęcając do modlitwy o starszych, powiem tylko, że tak formalnie na razie jest jakby dwóch starszych, ale staramy się od długiego już czasu, jakby dzielić z braćmi yy, wszelkie kwestie i jakby to ta, yy, nie, nie wiem jak to powiedzieć, nie, nie że odpowiedzialność, ale yy, w gronie braci, w szerszym gronie braci rozważamy kwestie i, i staramy się dochodzić właśnie do, do, do takiej wspólnej braterskiej decyzji Chociaż czasami starsi podejmują pewne kwestie takie mniej istotne, ale to tak dla, dla tych, którzy może nie wiedzą, tak, jak to wygląda w naszej społeczności, że właśnie staramy się, żeby ważne kwestie omawiać w gronie, szerszym gronie braci. Zapraszam, brata Marka. Proszę o świadectwo. Jaki plan czasowy, mniej więcej? Nie będzie długo. Dobrze, Proszę. E, Witam wszystkich bracia i siostry. Jak ktoś nie wie, to na imię Marek. Jakieś takie... Brat Paweł rozmawiał ze mną parę dni temu, mówił, czy mógłbym się podzielić jakimś świadectwem mojego nawrócenia. Nie ma czego zacząć. No jak większość z nas, y, mam korzenie, mieliśmy te Rzymskie, tak? Czyli też byłem jakimś tam katolikiem. Uczęszczałem raz, raz częściej, raz rzadziej do, do kościoła, tam lokalnego, gdzie mieszkałem. A w międzyczasie, myśmy się, bo przedtem mieszkaliśmy pierwsze nasze mieszkanie, mi się rodzili żona i dzieci z Wrocławia byliśmy. A po dwudziestu paru latach. Byli kolejarzami, i była jakaś oferta mieszkań w przyspieszonym tempie, przeprowadzili się do Głogowa dzisiaj wiem, że to był plan Boży, bo tam właśnie pierwszy raz Bóg zawołał nas i miejsce tej pracy byli ludzie wierzący, tak, tam gdzie pracowałem, ktoś, jakiś jeden brat, Często gdzieś tam coś mnie chciał przekazać, zagadywać, ale ja tego nie to też nie był ten czas. Odrzucałem go. Moja żona też miała koleżankę, była dyżurą ruchu, która też była osobą wierzącą. I ta dziewczyna, dość młoda taka, przychodziła do naszego domu, parę razy żonę zapraszała, coś tam mówiła, ale ja odrzucałem tak samo to, coś mówi, jakieś cuda, coś nie widzę. Nie trzeba daj mi spokój, wiemy, każda organizacja i Kościół potrzebuje jakiejś propagandy, bo ja taki byłem Solidarów w tamtych czasach, odejść ode mnie. Ale przyszedł czas, kiedy było to okres Wielkanocy i w tym Kościele Katolickim, jak wiecie, pewnie są takie nauki jakieś stanowe i był czas rekolekcji takich dla mężczyzn. No i... Czasami korzystałem z takich rzeczy i poprzeł na te Tak Było mnóstwo, to duża parafia. Tam z tysiąc chłopa było w tym czasie na tym. Z tysiąc mężczyzn. I usługiwał, czy zamówił jakieś kazanie, jakiś tam zakonnik z Warszawy, pamiętam, starszy człowiek, bo prowadzili go, żeby mógł tam wejść na tą No i zaczął mówić. <dyscy> I mówił, że Słyszycie nieraz, że wysyłałem gdzieś misjonarzy, że, że trzeba ewangelizować narody? Ten człowiek tak mówił. A to co ja widzę, to wy potrzebujecie ewangelizacji na nowo. Nawrócicie, a ja wiecie, co ten człowiek mówi? Zwariował, do kogo on to mówi? Myśmy tu już przyszli do swojego wyboru, tak? I potem zaczął mówić: A wiecie, dlaczego potrzebujecie? na nowo być nawracani, zangelizowani, bo wasze codzienne życie jest takie, które, mówi, które świadczy o tym, że nie macie nic wspólnego z Bogiem. Znaczy mówić to, co się dzieje na co dzień, działo się w moim życiu, że jest alkohol, przemoc domowa, no i takie różne rzeczy światowe. I w tym momencie... <śmiech> Przepraszam. No, że młody troszeczkę. On mnie zatyka i w tym momencie jak on to powiedział poczułem się tak jakby przepraszam nie, nie mogę jakby został zdokautowany po prostu poczułem się tak Że tak, że tu, ja, tu jestem ja, ten, który potrzebuje. Dziękuję. Potrzebuje się nawrócić, zawrócić i tak dalej. Skończyło się to cała ta. Ta, ta, ta rekolekcja. Wyszłem. Przy tym Kościół zacząłem myśleć, to no tak. <śmiech> Głównym powodem tego jest w moim życiu to, że nadużywałem alkoholu, tak? I przy, przy tym się, jak wiecie, dzieją różne rzeczy, tak? Pismo mówi, kiedy się nadużywa. I tak jak wychodziłem, potrafi, poprosiłem <śmiech> Boga, żeby mi pomógł z tym skończyć, natychmiast. A ja myśmy w takim bloku mieszkali, kolejowym, że no, swobodnych małżeń małżeństw żyło, tak? Czyli cały czas tam jakieś imieniny, okazje to cały czas imprezy były na okrągło, tak? Takie wiecie, domówki. No dobra, wracam do domu, bo wieczór powiesiłem kurtkę i nagle słyszę pukanie do drzwi. Otwieram i stoi człowiek, który był takim przyczynkiem tego, taki kusiciel, który. Bez przerwy przychodził jak do mnie, to siatki wódki znosił, tak? Bo myśmy pili ilość i po 5-6 butelek na wieczór, tak? I stoi z tą siatkę pełną tej wódki. Jeszcze drugą z piwem, żeby na rano było. I ze szwagrem stoją, nie? Mówi, Marek im prezent dzisiaj. Nie, Zbyszek, ja, Zbyszek nie ma imię. ja nie piję już od dzisiaj. No co ty? Zwariowałeś? Mówi, nie piję, no. A ten pcha mi się, nogę, drzwi wpycha, a na siłę chce zejść. Ja wiem, dobra, to z tobą mnie pije, nie? Tak chciałem go obrazić, żeby mi dał spokój po prostu. Znaczył gdzieś tam się szarpać, ja mnie Zbyszek odejść, bo ci krzywdę zrobisz, zepnę cię ze schodów czy coś, tak? No i poszedł sobie, taki y, pierwszy ten krok. No i taki drugi następny etap, że jak kiedyś mi koleżanka żoną mówiła, Marek czytaj pismo, tak? Odrzucałem to. Ale jak wróciłem do domu na półce, gdzieś miałem taki Nowy, te nowy Testament z komunii. Taki zakurzony. Taki zakurzony stał. I zacząłem czytać. Tak. Księga po księdze zabytko Nowy Testament, oczywiście. I po dwóch, trzech miesiącach znowu przyszła Ewa, koleżankę mojej żony, siostra, potem i coś tam mówi, ale ja Ewa wiesz co, Ty jesteś moją siostrą, I ją uściskałem i powiedziała mi, że czym chciał przyjść na zgromadzenie, na bożeństwo I tak bardzo chętnie, to była piątek, sobota, w niedzielę, a taki miałem obawę ludzką i zaprosiłem sąsiadkę, bo moja Bożena, żona jeszcze była gotowa. Nie, Ela, chodź razem, bo tam nie wiem, co się będzie działo, będzie nam w razie. Ja to była taka dziewczyna, żeby imprezowali razem wszyscy. Chodź razem. Oni w tym czasie, ten zbór miał zgromadzenia w mieszkaniach, bo jeszcze nie było budynku. Czyli wybierali takie lokacje, że jedno było mieszkanie na parterze, drugie na piętrze. Łączyli to kablami i także mogło więcej osób uczestniczyć, głosiki dawali. Gdy poszedłem za pierwszy raz, zaczęło się to zgromadzenie, a to jeszcze były te takie, nie wiem czy znacie, te zbory zielono-świątkowe, gdzie bardzo no, nadużywali wiem, bardzo się módlili na tych językach. Tak? Jak weszłem jest y, y, y, uwielbienie. po parę minutach normalnie aż nie wiedziałem co się dzieje, co to jest, po prostu chciałem uciekać. Tak? Moja sąsiadka się zerwała i uciekła. Tak siedzę, jestem taki więc Co ja tutaj robię? Co ci ludzie robią? To szaleją, tak? Co to jest? Szaleją po prostu. A w tym momencie jeden ze starszych zboru wyszedł na środek i zaczął mówić coś w tych takich językach anielskich, niezrozumiałych, a ja w moim sercu zrozumiałem to po polsku, tak? Miałem wykład. Bóg mi powiedział, Marek, nie bój się. To jest twoje miejsce. Zostań. No i to był taki ten jakby drugi etap, drugi krok i poczułem się faktycznie, że ja chcę iść za Bogiem. Tu wiecie, tak jak, jak w mówili, że czy w niedzielę, że to jest taka pierwsza miłość. Jak skończyło się nabożeństwo, chciałem z kimś rozmawiać. Wyszedłem na ulicę, to słońce świeciło, wszystkich ludzi kochałem, tak? I tak jak miałem wielkie pragnienie, może wtedy źle gorące serce, wszystkim dookoła. Ja Głosiłem Jezusa, tak? Może jakiś tam nieporadny, głupi sposób, ale ta radość, na pewno się to przeżywali, rozrywała moje serce. No i tak rok po roku, różne były sytuacje. Potem może błędy, i będę myśl, w 2006 wyjechali do Anglii, chłopcy wcześniej. No, może tak jak Sylni mówi nieraz, że nie uwierzyłem Bogu, bałem się ekonomicznej sytuacji. Szukałem, bo straciłem pracę a na kolei. Ratowałem się gdzieś, próbowałem. W Anglii też już nie było. Myśmy mieli dużą społeczność 30 osób chcieliśmy zbór zakładać. Ale tak gdzie się mówił, Sławek ten. Lucyfer bardzo ładny, mieszał i wszystko to się porozpadało. Także w przez tym czasie byłem tak pokaleczony, bo widziałem tyle złego w moich braciach i siostrach, co tam się działo, tyle egoizmu, jakichś złych wyborów. Strasznie się pokaleczyłem, takie zgorzkniałe, ale tu znowu się Bóg nade mnie ulitował, <śmiech> bo kilka razy tę naszą północną magię odwiedził brat Paweł Jurkowski. I słuchałem jego wykładów, rozmawiałem z nim. I po paru latach, jak podjąłem decyzję, że chcę na emeryturę do Polski wracać, to pomyślałem, że tutaj, gdzieś blisko. Chociaż dla mnie ten teren jest obcy, bo tak wiecie, jesteśmy z Wrocławia. Dzięki Bogu, że Bóg dał tę decyzję, bo znalazłem jakby stnął, no, na Nowo Kościół, braci i sióstr. <śmiech> Dziękuję. Przepraszam, że się śmieję, bo nie wiecie, co jest w mojej głowie. Trochę uchylę rąbka tajemnicy. Żona mówiła, żebym. Moja kochana żona, jak Mówiła, żebym nie komentował wszystkiego, tak? I, i nie skomentuję absolutnie, bo tu jakby. Nic mi nawet nie przychodzi do głowy, żeby coś tu komentować, ale chcę tylko powiedzieć, że takie zaskakujące zakończenie było. Czekaliśmy, że tu jeszcze, jeszcze, a tu, Ciach? I tak miało być. Grzesiu, zapraszam Ciebie. Chwała Bogu. Witajcie kochani bracia i siostry. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy was odwiedzić. Dzisiaj mi żona przypomniała, że czwarty raz jesteśmy u was. Chciałbym powiedzieć, że po naszym nawróceniu pierwszy zbór, w którym z żoną, do którego trafiliśmy, to był ten zbór. Tutaj byliśmy pierwszy raz. Tutaj pierwszy raz zobaczyłem, jak jak można się modlić jak Bóg prowadzi, jak są ludzie, którzy, którzy żyją w zgodzie z Bogiem, są wierni Słowu Bożemu. I to bardzo, pamiętam mnie, wzruszyło, płakaliśmy z żoną bardzo mocno tutaj. Chciałbym podzielić się tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Może zacznę, przypomnę, mam na imię Grzegorz. Przyjechaliśmy do was z grupy koło Grudziądza. Trochę mam tremę, przepraszam. Wychowywałem się w rodzinie katolickiej, urodziłem się w Koszalinie. Ojciec był żołnierzem zawodowym. Mama nas wychowywała, później pracowała. Mam jeszcze siostrę, starszą rok. Niczego nam w życiu nie brakowało. Dzięki Bogu. Mój tata miał problemy z alkoholem do niedawna. Chodziliśmy do kościoła katolickiego, oczywiście byliśmy uczeni od małego tych wszystkich takich regułek modlitewnych. Natomiast u mnie w domu nie czytało się nigdy Słowa Bożego, nawet chyba, chyba nie było Biblii w domu. Natomiast pamiętam była taka mała Biblia z taką niebieską okładką, to była Biblia w obrazkach dla dzieci, i tam, jak już byłem takim chłopakiem, może z 10 lat, to pamiętam, że ją całą przejrzałem sobie. I tylko tyle wiedziałem odnośnie Boga. Natomiast uczestniczyliśmy w tych mszach, ale bardzo, bardzo rzadko. No i pamiętam, była też taka sytuacja, że tata mój czasami wyprowadzał mnie z kościoła katolickiego, bo w czasie mszy zacząłem się źle czuć fizycznie. Czułem, że mogę zemdleć po prostu jako młodszy chłopak i, i pamiętam, że z ojcem wychodziliśmy w pewnym, w pewnym momencie z tej mszy. Tam na zewnątrz łapałem powietrze i później już było wszystko ok. Czyli, czyli ja znałem to życie z Bogiem tylko w takiej ym, teorii. No, nie znałem Boga po prostu przez Jego słowo, tylko przez tą tradycję, w której no, wiemy, że większość ludzi się wychowuje niestety i... Później, później takie dorosłe życie, liceum, pierwsze papierosy, pierwszy alkohol, nieprzyzwoite filmy, przekleństwa. Poszedłem do wojska, poznałem moją kochaną żonę, wzięliśmy ślub, dostaliśmy mieszkanie, w grupie dostałem mieszkanie wojskowe. Tam mieszkamy do dzisiaj. No i te wszystkie złe rzeczy, alkohol i te wszystkie inne, po prostu generowały w, na, w moim życiu, w naszym życiu, kłótnie, awantury. No, złe rzeczy w każdym bądź razie. Byłem grzesznikiem i to takim naprawdę przez duże G. W wojsku jeszcze dodatkowo wiadomo jak były imprezy, no to był alkohol. To też dodatkowo, yy, że tak powiem, przyczyniło się do tego, że zacząłem pić alkohol. Może tam takich mocnych alkoholi nie piłem, ale zacząłem pić piwo i to coraz częściej, coraz częściej potrafiłem już pić codziennie jedno, dwa, trzy piwa. Wmawiałem sobie, że nie ma problemu, aczkolwiek no żona mówiła, że nie, czy nie za dużo, czy coś, zwracała mi uwagę, a ja to wszystko bagatelizowałem. Byłem taki, że kto mi coś będzie mówił, ja żyję po swojemu i to jest moje życie. Potrafiłem kogoś nienawidzić, potrafiłem złorzeczyć, potrafiłem mieć do wszystkiego pretensje. I nie byłem szczęśliwy tak naprawdę, bo to nie daje szczęścia. Ale wydaje mi się, że... Znaczy wydaje mi się, z tego co sobie przypominam, ja nigdy o te złe rzeczy nie obwiniałem Boga. Nie obwiniałem Boga. Yy, wierzyłem, że Bóg jest, wierzyłem, że, że On to wszystko stworzył i tyle. I tylko tyle. Yy, pamiętam, jak dziś ten dzień, był to koniec października 2020 roku, kiedy byłem w pracy na garażach i rozmawiałem z koleżanką o takim życiu przed wojskiem. Nie mogliśmy sobie przypomnieć nazwy pewnej dyskoteki w Bydgoszczy. I postanowiłem, że zadzwonię do kolegi. Zapytam się, zadzwoniłem do jednego, nie odebrał. Drugi też nie odebrał, był w pracy. Trzeci też nie odebrał. I w końcu zadzwoniłem do Pawła. On mi przypomniał nas tej dyskoteki, a że z 10 lat ze sobą nie rozmawialiśmy, nie widzieliśmy się, zapytałem, co słychać. I on mi powiedział, że on się nawrócił do Boga żywego. Ja nie rozumiałem tego, nie wiedziałem, co to znaczy. Mówię, to co ty księdzem teraz będziesz? A on mówi, nie Grzegorz, ja ci nie mówię o religii, ja ci nie mówię o jakiejś organizacji, tylko ci mówię o, o Bogu, o żywej wierze zgodnie ze Słowem Bożym. I Słuchajcie, ta rozmowa trwała tego dnia 4 godziny. Paweł jest przedstawicielem aptek, wozi lekarstwa i on nie ma na co dzień czasu, żeby rozmawiać, ale Bóg wtedy tak tym wszystkim pokierował, że miał czas, żeby łącznie, jak rozłączaliśmy się i znowu się łączyliśmy, żeby ta rozmowa trwała 4 godziny. On mi wtedy powiedział bardzo wiele rzeczy, bo ja, wiecie, ja nie znałem Boga, ja znałem Boga tylko z, z perspektywy tego, co nam mówili w tradycji katolickiej. A Paweł tym wszystkim zachwiał. On powiedział, że to nie jest tak, że głową Kościoła jest Chrystus, że zbawienie nie jest z uczynków, aby się nikt nie chlubił, że jest z wiary, że to jest łaska Boża. Powiedział mi, dlaczego Pan Jezus musiał pójść na krzyż, powiedział mi Ewangelię. I to wszystko, to wszystko tak we mnie mocno zapracowało i ja wtedy otrzymałem taką mocną myśl, że ja to wszystko muszę zacząć sprawdzać. Od tego się u mnie zaczęło. Natomiast tydzień przed tą rozmową z Pawłem, niezależnie od tej sytuacji, moja żona powiedziała, że zamówiła Biblię i chce zacząć czytać, że co to za chrześcijanka, co nawet nie zna Słowa Bożego. Ja tak mówię, no dobrze, no ale wtedy jeszcze piłem alkohol i sobie myślałem, no teraz będzie mi oskarżać o wszystko, bo przecież to się Bogu nie podoba, tak jak żyje i... Tego dnia, gdy wróciłem do domu, po rozmowie z Pawłem, moja żona kończyła robić obiad w kuchni, ja wszedłem do tej kuchni i powiedziałem, ryba, ja od dzisiaj z tobą chcę zacząć czytać Pismo Święte, Biblię. A moja żona tak się na mnie spojrzała i powiedziała, nie sądziłam, że Bóg mnie tak szybko wysłucha. Ja mówię, ale jak? Co się stało? Ja nie rozumiałem, co się dzieje. Ona mi powiedziała, że dzień ci dwa dni wcześniej się modliła o to, żeby Bóg postawił kogoś na mojej drodze, żeby mi o nim opowiedział, żebym ja się zmienił, żebym zaczął go poznawać i od tego dnia zaczęliśmy czytać Pismo Święte ja na początku miałem to silne przekonanie, że muszę to sprawdzić i faktycznie Bóg zaczął działać to co powiedział Paweł to wszystko okazało się prawdą dowiedziałem się, że zbawienie jest z łaski że to jest niezasłużony dar że na to nie możemy w żaden sposób zapracować jak Pan Jezus musiał cierpieć dla naszego zbawienia, że niewinny poszedł na krzyż, dobrowolnie do swoje życie i zrozumiałem wtedy, czytając, że nie możemy dwóm Panom służyć, że ja jestem w złym miejscu, że ja jestem grzesznikiem, że ja się do tego przyczyniłem, że jestem brudny, że po prostu moje życie jest okropne względem tego, co czytam, względem Boga, że jestem od Niego oddzielony. I wiecie, to trwało kilka dni, jak Bóg we mnie tak mocno pracował, i ja zrozumiałem, że ja muszę podjąć decyzję po prostu, że to się nie da żyć w rozkroku. Nie, może, nie mogę być troszeczkę w świecie, a troszeczkę z Bogiem, że to tak nie działa. I któregoś dnia, kilka dni po tej sytuacji, kręknąłem w kuchni, byłem sam w domu, popłakałem się, oddałem Panu Jezusowi swoje życie. Powiedziałem, Panie, ja już żyłem po swojemu, mi sił starczało, żeby było dobrze tylko na pięć minut, ale proszę Cię, Ty zacznij kierować moim życiem, ja Tobie oddaję swoje życie i, i chcę iść za Tobą. Zgodnie z Twoim słowem, zgodnie z tym, co Ty mówisz. I pierwszego dnia Bóg mi zabrał przeklinanie, jak ręką odjął. Nie wyobrażałem sobie tego, bo język wojskowy jest taki cięty, dosyć to jest specyficzna formacja i, i po prostu Bóg mi to zabrał. Następnie przestałem pić alkohol i dzięki Bogu nie piję tego w ogóle. Gdzie nie umiałem po prostu i wcześniej sobie z tym nie radziłem, Bóg wlał taki pokój w serce. Byłem taki radosny, szczęśliwy, czułem, że mogę latać po prostu. Wziąłem Biblię, zacząłem ją rozdawać w pracy, mówić chłopakom o tym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, dobrą nowinę i głosić. I spotkałem się, wiadomo, ze śmiechem. Zaczęli mnie wyzywać, przezywać. Później czytałem w Słowie Bożym, że to jest zupełnie normalne, idąc za Panem Jezusem. Ludzie będą po prostu się z tego śmiać. Nie mówię, że wszyscy, ale, ale wielu, wiele osób się z tego śmieje do dzisiaj niestety, bo nie znają Boga i to jest niesamowite, jak Bóg zmienia człowieka. Naprawdę zabrał mi bardzo wiele. Cały czas jeszcze zabiera mi niektóre rzeczy, z którymi jeszcze walczę. Wiadomo, czasami człowiek się jeszcze zdenerwuje, ale oddaję to Panu i, i w Nim pokładam moją ufność i nadzieję i dziękuję mu dzisiaj za to, że zbawił takiego grzesznika że mogę być częścią kościoła że, że mam braci, siostry że możemy czytać jego słowo codziennie z żoną, czytamy Biblię że możemy się spotykać i wielbić naszego Pana bo on jest, tylko on jest dobry i chciałbym się na koniec jeszcze kochani pozwólcie podzielić listem apostoła Pawła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 Całkiem sprawnie to idzie i jeszcze poproszę brata Tomka za chwilkę. To, to, to nie jest komentarz tylko to jest jakby to co przychodzi mi na serce gdy usłyszałem to co Grzesiu mówił I powiem wam że to jakoś od jakiegoś czasu nazywam to że ta, to umiłowanie czystości, świętości, czynienia dobra to jest coś cennego, co nie wyobrażam sobie, żeby to miało być mi zabrane. I tutaj to, to wezwanie właśnie do, do szukania tego, co jest Bogu miłe i tam mamy wskazówki, czym to powinno być. I tak myślę, że mm, mogą być różne powody, różne przeszkody na, na naszej drodze. Czasami to z nas wychodzi. Czasami to są zewnętrzne kwestie, które nas osłabiają. To może być chociażby też nadmiar pracy. Wiem co mówię. Mogą być różne historie i, i w, w, nie byłoby dobrze żebyśmy z, bawili się w jak, jakichś tutaj sędziów, którzy patrząc na, na, na kogoś mają od razu gotowy wyrok, bo mm, bo nie wiemy wszystkiego. Tak? Ludzie mogą przechodzić przez różne dramaty, dlatego dobrze jest porozmawiać, poznać się i, i szukać tego, co dobre. I to, co tutaj Grzesiu przeczytał na koniec, to, to są piękne słowa i ta zachęta, którą wypowiedział, żebyśmy byli posłuszni temu, co jest napisane, szukali tego, co jest Bogu miłe. I ja jeszcze od siebie powiem, że bardzo się raduję, że mogę słyszeć kolejne świadectwo Bożej przemiany życia człowieka. No to jest cud. Widzieliście kiedyś cud? Choćby przed chwilą słyszeliśmy, tak? Tomcio, zapraszam Ciebie. Witam wszystkich. Mam na imię Tomasz. Nie wiem, dlaczego wszyscy na imię mówiłem Tomek. To, a Tomczo niektórzy nawet. Witam serdecznie, moi, moi drodzy bracia i siostry. Witam również tych, którzy przybyli dzisiaj. Ja też chciałem dwa słowa powiedzieć na, na temat właśnie siebie, no bo tak jestem tutaj, bywam, ale być może nie, nie wszyscy o mnie wiecie, jeśli chodzi o tą kwestię najważniejszą, czyli Sposobu nawrócenia. Pochodzę z wrześni, urodziłem się ponad 50 lat temu, to jest taka miejscowość w województwie wielkopolskim. Też wychowywałem się w rodzinie katolickiej, takiej praktykującej te normalne, normalne święta, normalne obrzędy. Chodzenie do, do kościoła, co prawie co niedzielę przyjmowałem te wszystkie sakramenty, uczęszczałem na religię. To co mówił Brant Grzegorz, wyobrażenie Boga jak gdyby było w wyniku, w wyniku tego, tego, co, co, co wówczas mnie, do mnie docierało. A nie było, no nie było tam tego, co my tutaj mówimy o, o, o rzeczy najważniejszej, czyli relacji. Od od dzieciństwa, czy też w wieku szkolnym, a później w życiu takim już dorosłym staramy się wykonywać swoje rzeczy, które, które, które miałem do, do, do zrealizowania w sposób dobry lub bardzo dobry. Natomiast po pewnym czasie, kiedy coś tam się udawało, oczywiście dużo rzeczy się nie udawało, ale kiedy coś się udawało, to zawsze po pewnym czasie przychodziła oczywiście duma, satysfakcja, radość z tego, co się udało wykonać, tym gdzieś powiedzmy zmienić pracę, gdzieś tam ewentualnie awansować. No to jednak po pewnym czasie ta satysfakcja, radość, ta duma jak gdyby były krótkoterminowe. One uciekały i, i też od małości, jak gdyby pokazuje drugą jak gdyby fazę, że zawsze, jak gdyby miałem takie wrażenie, że po pewnym czasie, kiedy to, to, to, to wszystko u, u, umykało, uciekało, czy ta satysfakcja z tego, co się osiągnęło, no pojawiała się pustka. I to bardziej, miałem też wrażenie, że bardziej to było ważniejsze dla moich bliskich, najbliższych niż dla mnie, bo dla mnie zawsze pojawiało się coś, jakieś pragnienie, czegoś więcej, czegoś innego, czegoś, czegoś niematerialnego. Tak to wówczas nazywałem. Dzisiaj mogę to określić jako takie pragnienie, które Bóg gdzieś tam wlewał w człowieka, żeby coś więcej widzieć niż to, co, co, co jest fizycznie namacalne. Oczywiście z biegiem czasu, to kiedy już wchodzimy w, kiedy wszedłem już taki, taki wiek dojrzałości, kiedy już było, była już taka praca, rodzina, mieszkanie, kredyt itd., tak dalej, no to coraz więcej, coraz więcej to coraz rzadziej bym powiedział, te pragnienia, o których w tej chwili wspomniałem, te niematerialne, one się coraz, coraz rzadziej, się, coraz rzadziej się, się pojawiały. Natomiast co się pojawiało? Pojawiało się, kiedy znikała ta radość i ta satysfakcja, i ta duma z tego, co się osiągnęło, to pojawiała się pustka. I ta pustka, beznadziejność, bezsensowność, mimo pewnych osiągnięć, ona pojawiała się coraz bardziej, coraz bardziej nabrzmiała, coraz większa, coraz coraz większe rozmiary miała. I no, było źle. Było bardzo źle. Muszę powiedzieć, doszło też do tego, że doszło do, W moim życiu też doszło do rozwodu. Także i w tym momencie, kiedy już byłem w takiej sytuacji, to stwierdziłem, że z Bogiem sprawę już mam załatwioną, no, bo go znałem poprzez religię katolicko, mam załatwioną w tym sensie, że, że już jestem, takie przychodzi wielkie poczucie wstydu, wielkie poczucie, że człowiek jest wyjątkowo mocnym, dużym grzesznikiem, poczucie wstydu, poczucie tej grzeszności. Także człowiek już w swoim mniemaniu, w swoim wyobrażeniu nie zasługuje na, na, na to, żeby Bóg nawet na niego spojrzał, a co dopiero na jego, na jego miłość. Także temat już jak gdyby jest załatwiony, Jestem na takim, takim grzesznikiem w swoich oczach, że Bóg na mnie na pewno nie spojrzy. W związku z powyższym nie będziemy tego tematu już y, dotykać. Bóg robi swoje, ja idę swoją, swoją drogę no, na zatracenie. Teraz mogę to y, powiedzieć. No ale po pewnym czasie, kiedy była dosyć osobliwa sytuacja taka, że nagle okazało się, że, że, że z ówczesną partnerką, kiedy tam byłem, to coś okazało, że że jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać o Bogu i to takie właśnie było dziwne, że wydawałoby się, że temat już jest załatwiony, już jestem daleko od Boga, ale tu się pojawiły rozmowy na jego temat, tu się pojawiły słuchanie różnych różnych kazań, głównie, głównie księży i ich tu kaznodziei katolickich, a to z tego tytułu, że, że nie miałem wcześniej do, do czynienia z, z inną, innym podejściem niż rzymskokatolickim, dlatego moja ufność do innych była bardzo bardzo ograniczona. No, nie było ich wcale po prostu. No i po pewnym, czasie, po pewnym czasie pojawił się w naszym życiu również jeden z pastorów Kościoła Baptystów w Poznaniu, i tak się zdarzyło, że tam zaczęliśmy uczęstać Ja to w pierwszej kolejności uczęszałem jako taki obserwator tematu. Już tam partnerka idzie, to też tam też pójdę na tej zasadzie. No, ale po pewnym czasie się okazało się, że, że, że zacząłem coraz bardziej, coraz bardziej wsłuchiwać się w te słowa, które tam, które, z których tam płyną. Zaczynałem też Biblię czytać w we własnym zakresie, rozmawiać na ten temat i tak jakoś tak. Od października 2016 roku uczestniczyłem już tak regularnie do, do kościoła baptystów pierwszego zboru w Poznaniu. No i, i doszło do tego, że pewnego dnia później zmieniłem pracę, pracowałem za Poznaniem jakieś 200 kilometrów i pamiętam ten dzień doskonale jak to w pewien marcowy wieczorny dzień Okazało się, że pewna wiedza, bo to, że Pan Bóg, że Pan Jezus jest moim zbawicielem, to to jest wiedza, która jest powszechnie znana, ale ta wiedza jest tylko wiedzą i doszło do mnie jakieś, do, po pewnym czasie doszło do mnie pewne zrozumienie, pewne doświadczenie i objawienie, że On faktycznie jest zbawicielem moim. W związku z tym wracam do, do właśnie do tego, co Brat wspominał. Był taki moment, taki dzień, kiedy poprosiłem Pana o to, żeby we wysłach w oczach, poprosiłem Pana o to, żeby mnie poprowadził przez resztę życia, Wyznałem swoją, swoją, swoją grzeszność, swoje grzechy przed Nim. To wygrzeszyła mi też ta, ta pieśń, którą, która jest dosyć może znana, a czasami tutaj też ją śpiewamy. Tylko mi poprowadź, Tobie powieszam swą, swą drogę. Tylko mnie poprowadź, Boże, Boże mój. No i to życie duchowe rozwijało się. To uniesienie, o które wspominaliście bracia, oczywiście ono też, też funkcjonowało. To uniesienie, to, o czym to ostatnio rozmawialiśmy, to, to zakochanie się w, w Panu Jezusie, bo tak to nazywam z perspektywy czasu, to miłość pierwszą nazywam trochę inaczej, to ona po prostu no, zrobić dla Pana wszystko, a jednocześnie też głosić wszystkim innym wokół, wokół Ewangelię, no to było moim wówczas też pragnieniem. No i zdarzyło się tak, że no tam przygotowania trwały, jeśli chodzi o chrzest. No i to był marzec, to był październik, później był marzec no i 11 grudnia 2016 roku odbył się chrzest w baptysterium pierwszego kościoła chrześcijan Baptystów w Poznaniu. No i no i wiadomo, później była kwestia związana z, z pandemią, życie trwało, się rozwijało, nawet tam dwa, dwa razy udało mi się, może nie udało mi się, ale poproszono mnie też, wystąpiłem też głos, słowo, jak gdyby, wygłosiłem w tym kościele baptystów w Poznaniu, tam wzrastałem w wierze. Później jeden z braci, to było jeszcze grubo przed pandemią. Jeden z braci, który odszedł już do pana, zaproponował, żebym posłuchał Pawa Jurkowskiego. Mówię, no dobra, to, to, to może posłucham, posłucham, posłucham. No i ostatecznie posłuchałem, także mówię to pod tym kątem, że Zanim tutaj przyjechałem, to już Was pięć lat wcześniej znałem po głosach. Także ich nabożeństwa słuchałem i słuchałem Was wszystkich, także Jadama i, i Sławka, jeszcze tam naszą siostrę, która tutaj tak się też modli. Także wszystkich znałem po głosach, ale nie widziałem Was fizycznie. No i tak się wydarzyło, że jeszcze. I to pragnienie, o którym wspomniałem, to ja też miałem takie, to pragnienie Boga, które dzisiaj spokojnie mogę, mogę nazywać, ono też, takąś potrzebę duchową, ona się wyrażała też w tym, że gdzieś tam szukałem, biegałem. Jeszcze jako nastolatek pamiętam, byłem zainteresowany takim ruchem bardzo popularnym swego czasu, czyli Hare Krishna ale Bóg mnie od tego uchronił, Bóg mnie też uchronił, bo przez kilkanaście lat mieszkałem za, za w bloku, a sąsiadem moim był świadek Jehowy, który mi też tam podrzucał pewne sprawy i, i proponował, też mnie Bóg od tego uchronił. Bywałem też w synagodze bardzo często, nie tak dawno, też Bóg mi pokazał w pewnym momencie, że, że po prostu już ten czas, żebym już tam nie chodził generalnie. Także tutaj wracając do, do pewnego świadectwa, no to Bóg jak gdyby pokazuje pewne rzeczy i daje, jak gdyby przynajmniej mi daje pewną możliwość zbłądzenia, ale jednocześnie pokazuje swoją wierność i, i, też, i też w sposób swoisty, na, napomina, naprowadza nas na nas, czyli też mówię o sobie cały czas, zaprowadza mnie na, na, na, na swoją drogę. Taką osobliwą, też, też troszeczkę dzieliłem się tym tematem, ale taką też ciekawą, ciekawą sytuacją miała miejsce, tu się przeprowadzi, do, w Rumi mieszkam jakieś 2,5 roku i i, I pojawiłem się nabo, na nabożeństwach w 2022 roku na początku i po dwóch takich spotkaniach tutaj okazało się, że nagle, nagle wylądowałem w szpitalu, bo okazało się, że y, to się nazywa tam czterokończynowe porażenie. To jest jakaś taka choroba, źle bare, to się nazywa. To nagle się okazuje, że człowiek traci moc w rękach, w nogach i, i takie, takie, taka, taka ciekawa rzecz. I, i muszę powiedzieć, że wylądowałem w szpitalu w Wejherowie. Tam, tam mój stan się pogłębiał, za, zaimplikowano jakieś tam leki. Natomiast ten czas pobytu w szpitalu dwutygodniowego udało się z tego wyjść i później trzytygodniowego pobytu w rehabil na rehabilitacji, w Gdyni. no To jest jeden z piękniejszych, z piękniejszych dni, A czasów, okresów. Tak to ja to, jak to, ja to traktuję. Bóg z jednej strony pokazał mi, żebym jednak ufność w sobie ograniczył, tak powiem, w sposób jednoznaczny i tak to ja odczuwam, i tak to ja to traktuję, tak to widzę, w sposób jednoznaczny. Na drugiej stronie to był ten czas idealny, że... I jeszcze w Wejherowie, kiedy wyglądałem bardzo kiepsko, to jeszcze spotkałem dwie osoby, które mogłem głosić Ewangelię, a kiedy już byłem w rehabilitacji, to tam na, na sali sześcioosobowej byłem najbardziej sprawniejszy, to jeszcze, że mogłem rozmawiać o Bogu, to jeszcze mogłem tym ludziom tam, tam usługiwać tak, tak fizycznie, w takiej, w takiej zwykłej, zwykłej pomocy. Także to, tak mówię, jeden z, z najlepszych okresów mojego, mojego życia, takiej przydatności do doświadczenia o, o, o, o Bogu. Także to wszystko. Dziękuję. Gdyby komuś przemknęło przez myśl, że tutaj siostry nie mają głosu to od razu dementuję. Siostry mają głos i jeśli dostały SMS-a ode mnie czy MMS-a, bo to niestety w MMS-y przechodzi jak ktoś jeśli w telefonie, to takie techniczne sprawy, nie odczytuje MMS-ów, to nie odczytuje tej wiadomości. Także ci, którzy nie odczytują, to od razu niech mi powiedzą. To ja będę do nich wysyłał osobne wiadomości SMS-owe. Wysłałem zapytanie o to, czy ktoś chce się podzielić świadectwem. Także... Siostry nie są zapraszane zakazalnice, żeby nauczać, ale żeby podzielić się świadectwem, to jak najbardziej. To teraz zaśpiewajmy pieśń i będziemy przystępować do tak zwanej pamiątki. Sławku, mogę cię poprosić o tutaj pomoc później? Dobrze, to powstańmy, proszę i śpiewajmy pieśń. Jak co tydzień skierujmy nasze myśli w stronę tego, który za nas cierpiał, oddał swoje życie z miłości do nas, byśmy byli uratowani, zbawieni. To powinno poruszać nasze serca. Za każdym razem, gdy, gdy wspominamy to, co Pan Jezus uczynił i to łamanie chleba, picie z tego kielicha, tak jak Pan Jezus yy, dając, dając, nam to yy, mówił, że mamy czynić to na jego pamiątkę, ale nasze myśli biegną na Golgotę, tam gdzie wydarzyło się to co symbolizował ten łamany chleb i yy, to ten pity Pity, picie z tego kielicha gdzie krew Pana Jezusa została przelana dzięki Tobie Panie Jezu że stanąłeś na drodze naszego życia, że otworzyłeś nasze oczy, że zmieniłeś nasze życie możemy nazywać się dziećmi twoimi możemy mieć nadzieję życia wiecznego możemy teraz tutaj to nasze życie opierać na tobie i widząc swoją. Ciągle słabość tak długo jak jesteśmy w ciele. Prosić ciebie o prowadzenie o przemianę. I. Oby tego było w nas jak najwięcej, tego pragnienia świętości, czystości, szukania Twego upodobania, Twojej radości i unikanie wszystkiego, co zasmuca Ciebie jako naszego Pana, naszego nauczyciela, naszego Zbawcę. Dziękujemy. Amen. Tak, Boże, dziękujemy Ci za to, że z łaski Twojej dałeś nam tę możliwość nawrócić się do Ciebie, Boże. Czy mogliśmy, usłyszawszy Twój głos, pójść za Tobą. Tak jak powołałeś swoich pierwszych uczniów, tak również powołałeś nas. Powołujesz również przez Ewangelię tych, którzy mają jeszcze być zbawieni, Boże, Dlatego wyznajemy, że jesteś Panem Panów i Królem Królów, Bogiem Wszechmocnym, jedynym, który może to uczynić, w rękach którego jest wszystko, każda rzecz materialna i niematerialna, Boże. Godzien jesteś czci i chwały, godzien jesteś dziękczynienia, Panie. godzien jesteś też, Boże, tego, abyśmy z łaski Twojej mogli wspominać Twoją śmierć tam na Golgocie, kiedy przelewałeś za nas krew, Panie, kiedy dałeś nam, Panie Jezu, siebie, kiedy dałeś nam swoje słowo i to, co dzisiaj możemy spożywać, możemy karmić się Twoim słowem, możemy też pić z tego kielicha, abyśmy ustali się w tym złym świecie, w jakim przyszło nam żyć, Boże. Chwała Ci za to, Boże. Amen. Amen. Tak jak Pan Jezus przekazał, łamiemy ten chleb, czyniąc to na Jego pamiątkę, zwiastując Jego, aż przyjdzie. Myślę, że powiem. Zapraszamy do brania z chleba, picia z kielicha tych, którzy oddali swoje życie Bogu. I czego potwierdzeniem był chrzest w wieku dorosłym, w świadomości po uwierzeniu wszystkich tych, którzy trwają w Bogu, nie, nie są w miejscu, w którym są w jakimś grzechu, i nie byłoby dobrze, żeby brali z tego chleba, pili z tego kielicha. Wszystkich innych zapraszam. Niech to też będzie czas, drodzy, żeby to, co jest w naszych sercach, też, też wyrażać w modlitwach, może w pieśni. Zapraszam. Proszę. Przeczytam SMS-a. Psalm 33. Radujcie się w Panu. Coś jest nie tak z, głoś... z mikrofonem. Radujcie się w Panu. Wszyscy sprawiedliwi, niech chwała płynie z serca czystego. Pieśń dziękczynienia grajcie Panu na liże, grajcie Mu na harfie o dziesięciu, stru, o dziesięciu strunach. Na Jego cześć śpiewajcie pieśń nową, zadmijcie z całej siły w trąby, albowiem słowo Pańskie jest proste, a On wierny we wszystkim, co czyni. Kocha On wszystko, co czyste i prawe, a Jego łaskawość wypełnia całą ziemię. Pan wyrzekł słowo i powstały niebiosa i wszystko, co na nich, gdy wydał swe tchnienie. Wody oceanów zebrał, jak do bukłaków otchłanie wodne zamknął niby w skarbcu. Niech cała ziemia trwa w bojaźni Pana, niech cześć Mu oddają mieszkańcy ziemi, na Jego słowo wszystko powstało, co tylko rozkazał. Wszystko się spełniło. Pan zniweczył złe zamiary bezbożnych, unicestwił wszystkie knowania ludów. To zaś, co Pan postanowił trwa wiecznie, czasy z pokolenia na pokolenie, pragnienia Jego serca. Szczęśliwy naród, którego Bogiem Jahwe, lud taki wybrał sobie Bóg na własność, Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzkich synów i stamtąd z nieba swojego zamieszkania widzi wszystkich mieszkańców ziemi. Ten, który uczynił każde serce, wie o wszystkim, co czynią ludzie. Królowi nic nie pomogą najliczniejsze wojska, a dzielnego wojownika nic nie zdoła ocalić. Nie może liczyć na konia, by się uratować. Lecz Pan nie spuszcza oczu z tych, co się Go boją i liczą tylko na Jego miłość, ufając, że ocali ich życie i chleba dostarczy w dniach głodu. A nasze dusze oczekują na Pana, bo tylko On jest naszą pomocą i tarczą i nasze serca w Nim się radują. My zaś ufamy świętemu imieniu Jego. Niech nas nie opuszcza Twa miłość o Panie, tak jak my zawsze ufać Ci będziemy. Witam Was bardzo cieplusieńko z cudownej łaski Pana Jezusa naszego. Ten piękny psalm na pocieszenie dla umiłowanego przez samego Pana Jezusa zboru w Wejherowie. Umiłowani dzisiaj nie mam siły przez tą chorobę być z Wami, lecz duchem i sercem jestem z Wami. Gorąco Was pozdrawiam i tule bardzo cieplusieńko Was do serca mego". Ci, co znają siostrę Danusię, to nie jest dla nich zaskoczeniem te słowa. Ci, co nie znają, no to przez te słowa mogą ją chociaż troszkę poznać, a najlepiej jak będą mieli możliwość poznać, gdy już będzie pośród nas. Pozdrawiamy tutaj bracia i siostry, Machają, tak? <laughs> Machają ci, Danusiu, bo wiem, że słuchasz. Czy mamy jakieś ogłoszenia? Wiem, że jest jedno, które zaraz powiem, ale czy ktoś coś ma. Pozdrowienia od Asi i Piotra. Dziękujemy, pozdrawiamy. Od Adama i Dorotki. Dziękujemy, pozdrawiamy, ściskamy i coś innego. Prośba o modlitwę o Romana i rodzinę O. Jak ktoś nie dosłyszał prośba o modlitwę o Romana i jego rodzinkę, bo, bo się rozchorowali wszyscy. I, Iwan, ja jednak cię poproszę, tu powiesz, ja nie będę twoi, twoich, Twoimi ustami w tym momencie. Przypominam, że teraz 28 jest braterskie tutaj o 15:00. także wszyscy bracia są zaproszeni, żeby być obecność obowiązkowa. Zapraszam. Pa, panu. ja chciałem tylko ogłosić, że w to też spotkanie teraz co mamy zawsze. To tak rozumiem, z zadaniem z Pawłem e, będzie taki trochę nietypowy, e, na taki, bo studiujemy e, Dzieje Apostolskie, ale w tym następną środę. E, w tą środę, tak, sorry, w tą środę, e, najbliższą. E, to najpierw powiem o czym, bo będzie taki dość taki nietypowy temat, e, a potem powiem dlaczego. E, takiego ciężko opisać, bo on dotyczy jakby kilka spraw, ale ogólnie tak można powiedzieć, że będzie, będziemy rozmawiać o, o zdrowiu, tak najbardziej ogólnie można to określić i, i co słowo e, mówi o, o takich rzeczach jak na przykład e, co jest e, bardziej zgodne ze słowem jeżeli chodzi o rodzaj jedzenia czy tam nasza relacja z, z, ze zdrowiem, z odżywianiem ale chcę, chcę, żeby po pierwsze to była taka bardziej dyskusja, na pewno nie chcę, żeby był jakiś tam wykład, nie? I żeby, żeby bazowaliśmy to na, na Słowie Bożym, bo ja od jakiegoś czasu to temat, który bardzo lubię i, i szukałem w Słowie, jakby co słowo mówię na ten temat, nie? Jak nasza relacja ta powinna być z tymi rzeczami. A jeżeli chodzi o dlaczego, to od jakiegoś czasu, od nawrócenia już widzę, że nie tylko tutaj u nas, ale też w innych zborach, w których byłem i z którymi miałem kontakt, to widzę, że bracia i siostry czasami chorują, czy mają jakieś dolegliwości i to ich odciąga od służby Bogu. Wiadomo, że czasami nam Bóg daje chorobę, żeby nas tam zachomować też, nie? ale często jest tak, że to jest niewłaściwa ta relacja z jedzeniem i to wiąże się z porządliwościami będziemy też rozmawiać jak unikać pełnych zagrożeń, jak z tym walczyć, także to o tym chciałem porozmawiać, bo, bo widzę, że to często, no choćby nawet te, teraz z Romanem, nie, czy wiemy o, o Pawle też, nie, że też już dwa miesiące choruje i też z nim rozmawiałem, to, że to tak to często nas odciąga od służby i od, od posługiwania też innym, a, a wiem po prostu, gdzie można znaleźć na to rozwiązanie. Ja nie jestem lekarzem, tak żeby już od razu... Po powiedzieć, nie? ale chciałem przede wszystkim skupić się na słowie, co o tym słowie. Mówię tak, że to będzie w tą najbliższym szrodę. Nie? Niech to nie zabrzmi jakoś, nie wiem, dziwnie. To co Iwan powiedział, nie, że tak powiem, nie wydawajmy w w naszych umysłach osądu w stosunku do czegoś, czego jeszcze nie poznaliśmy, nie usłyszeliśmy. Najistotniejsze jest to, co powiedział Iwan, że w Słowie Bożym będziemy szukać odpowiedzi, tak? a tego chyba wszyscy chcemy. Ktoś mógłby pomyśleć, że Biblia coś mówi o jedzeniu, gdy czytamy o obżarstwie, tak? to tutaj nie trzeba dużo szukać. Ale tutaj domyślam się, że będzie coś dużo więcej niż tylko o, o nadmiernym odżywianiu się, znaczy przejadaniu się, czy jak to tam powiedzieć. Dobrze, kochani, a propos przejadania się, albo inaczej, nie przejadania się, to zapraszam wszystkich na wspólną agapę, niech to będzie czas nie tylko jedzenia, ale też poznawania się i budowania relacji. Amen.